Dla każdego innego to była chmurka wielkości dłoni, a dla nas było to wylanie. Tak wielu ludzi patrzy na małe jabłuszko, które dopiero co pojawiło się na drzewie i porównują mnie z dojrzałym jabłkiem. I popełniają błąd, ponieważ spoglądają na ten malutki, drobny owoc i mówią, nie jesteś jabłkiem ponieważ dokonują oceny, porównując go z dojrzałością, zamiast oceniać go przez to, czym on jest. Tak wielu ludzi dokonało aborcji bożych poruszeń, które dopiero co się kształtowały, nie pogardza się dniem małych początków, więc nie bierz tego, co dano ci w postaci małego ziarenka i nie mów, ty nie jesteś jabłkiem. To nie jest przebudzenie. Czytałem historię o przebudzeniach i to nie jest to. Kiedy Bóg daje ci coś cennego, to połóż swoje życie, aby to świętować, aby to chronić i zachowywać, aby wylać swe życie na rzecz tego, co Bóg mówi i czyni. Wróciłem do domu z Toronto i zacząłem się modlić. Zacząłem modlić się jak szalony. Modliłem się dzień i noc. Budziłem się w nocy, modląc się. Nie budziłem się na modlitwę. To robiłem już wcześniej. Tym razem budziłem się, ponieważ się modliłem. Moją modlitwą było, Boże chcę więcej i za wszelką cenę. Cena nie gra roli. To trwało jakieś 8 miesięcy i pamiętam, że w październiku 1995 mój drogi przyjaciel Dick Joyce, który jest wspaniałym prorokiem, prorokiem Pana i sługą Ewangelii w Stanach Zjednoczonych i w Meksyku, szczególnie tam. On prowadził spotkania w kościele. Modliliśmy się o ludzi. Pamiętam, że modliłem się o pewnego mężczyznę, który z czymś się zmagał i powiedziałem do niego, Bóg cię dotknie, Bóg cię nawiedzi. To może być w środku dnia albo w środku nocy, albo o trzeciej nad ranem. Tamtej nocy położyłem się spać o późnej porze. Jak wielu z was przekonało się, że kiedy Bóg się porusza, to nie kładziesz się wcześnie spać. Nie ma wtedy słusznej godziny. Kładziesz się spać, gdy za oknem jest jasno. Położyć się o piątej to prawie jak odstępstwo. I nie, żartowałem. To był żart i to niezbyt udany. Ale dobrze się z nim poczułem. Dotarłem do domu o jakiejś szalonej godzinie i położyłem się do łóżka. I w ciągu milisekundy przeszedłem z najgłębszego snu do stanu najbardziej rozbudzonej świadomości. Przez moje ciało przepływała Boża moc niczym prąd o napięciu tysiąca volt. Nie miałem kontroli nad moimi członkami. Jedyne, co mogłem zrobić, to poruszać głową. Obróciłem głowę i spojrzałem na zegarek. Była dokładnie trzecia nad ranem. Dokładnie trzecia. Powiedziałem do Boga, ustawiłeś mnie. Wiecie, gdy Pan coś czyni, to On pomaga Wam przypomnieć sobie coś, co powinniście sobie przypomnieć w danym momencie. Natychmiast przypomniałem sobie, jak prorokowałem do mojego przyjaciela, mówiąc, Bóg dotknie Cię o trzeciej rano. Uświadomiłem sobie, że Bóg mnie ustawił. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was miał kiedykolwiek podobne doświadczenie, choć rozmawiałem z ludźmi, którzy je mieli. Nie myślałem o tym, że będę się tym z Wami dzielił, ale czuję, że w tej historii jest powołanie, wezwanie. Leżałem tam, czułem się trochę skrępowany. Moja twarz stała się czerwona. Gdy jesteś skrępowany, to się czerwienisz. Czułem, że moja twarz jest czerwona. Trzecia rano, moja żona śpi, śpimy na łóżku wodnym. To było cudem samo w sobie. Przepływały przez nie fale tsunami, a ona spała. Sądzę, że Pan chciał to zrobić tylko ze mną. Moc Boża, przepływająca przez moje ciało, była tak silna, że moje ramiona poruszały się w taki sposób. Nie miałem nad tym żadnej kontroli. On przypominał mi, powiedziałeś, więcej mnie, bez względu na cenę. Usłyszałem tę modlitwę, którą modliłem się nieustannie przez długie miesiące. Słyszałem ją niczym echo, więcej za wszelką cenę. Nie miałem kontroli nad swoimi członkami. Starałem się przyciągnąć ręce i ułożyć je wzdłuż ciała. To było szalone, to nie miało dla mnie żadnego sensu uświadomiłem sobie, że nie znam nikogo, kto uwierzyłby, że to jest Bóg. Nikt przy zdrowych zmysłach, patrząc na to, nie powiedziałby, że to jest Bóg. Starałem się ustalić, co mam z tym zrobić. To trwało przez długie minuty. Uświadomiłem sobie, że Pan mówi do mnie, że to doświadczenie ma związek z moją modlitwą, by mieć go więcej bez względu na cenę. Przed oczami stanął mi obraz tego, jak staram się nauczać w naszej małej wspólnocie w Waverville w Kalifornii. Zobaczyłem siebie, jak staram się mówić, będąc w takim stanie. Dotarło do mnie, że nikt nie uwierzy, że stoi za tym Bóg. Będę pośmiewiskiem całego kościoła. W następnej scenie zobaczyłem siebie stojącego przed moją ulubioną restauracją w naszym miasteczku. O nie! W całym mieście nie ma osoby, która pomyśli, że sprawił to Bóg. Będę absolutnym pośmiewiskiem. Przypomniało mi się, że Jakub kulał do końca życia po swoim spotkaniu z Panem. Przypomniałem sobie, że Marię, Matkę Jezusa, określano jako matkę nieślubnego dziecka opatrzono ją tak błędną etykietą z powodu czegoś, co było tak bardzo prawe. On w jakiś sposób przywiódł mi na myśl te rzeczy. Leżałem z głową na poduszce, z moich oczu płynęły łzy. Trwało to długo. Leżąc tam uświadomiłem sobie, że On prosi o moją godność. Prosił o moją godność. Chcę Wam coś powiedzieć. Nie lubię przesadnie dramatyzować. Ale w tamtej chwili naprawdę nie wiedziałem, czy kiedykolwiek wstanę z łóżka. Nie miałem kontroli nad ciałem, a to był Bóg. A więc jeżeli tak wygląda odpowiedź na moją modlitwę, to być może nigdy już nie wstanę z łóżka. Być może do końca życia będę unieruchomiony i nie będę normalnie funkcjonował. Teraz brzmi to zabawnie, ale wtedy w ogóle nie było to zabawne. To doświadczenie nie było przyjemne, choć było chwalebne. Leżałem tak być może jakieś 20 minut, a te obrazy przesuwały się w moich myślach. I pamiętam, że gdy te sceny zakończyły się, powiedziałem, wezmę to, przyjmę to, przyjmę to. Jeśli głęboko mnie dotkniesz, możesz uczynić mi cokolwiek chcesz. Możesz uczynić mnie szyderstwem bądź pośmiewiskiem. Jeśli miałbym tak wyglądać do końca życia, nie dbam o to. O ile w zamian dostanę Ciebie, to jest to dobra wymiana. Biorę to. To nie ustąpiło. Trwało to przez całą noc, aż do rana. Rano wstałem. Kolejnej nocy to zaczęło się, gdy tylko położyłem się do łóżka. Trzeciej nocy to znów się zaczęło. Przez trzy noce miałem takie niezwykłe doświadczenie. Moi najbliżsi przyjaciele mogliby wam powiedzieć, że Bill nie ma problemu z lękiem przed ludźmi. Być może ma jakieś lęki, ale lęk przed ludźmi raczej do nich nie należy. Tak powiedzieliby moi przyjaciele, którzy znają moje problemy. Ale Pan widzi to, czego ludzie nie są w stanie zobaczyć. I on czegoś dotykał. Lęk przed człowiekiem jest tym, co najbardziej okulawia Kościół. Drugim takim czynnikiem jest nieprzebaczenie. Te dwie rzeczy pozbawiają ludzi ich przeznaczenia i celu. W reakcji na to ludzie odrzucają poradę innych i dystansują się od przyjaciół, aby pokazać, że są wolni od lęku przed człowiekiem. Ale tak naprawdę jest to najgorszy rodzaj lęku przed człowiekiem, bo jest najmniej widoczny. Bojaźń Boża cieszy się ludźmi i docenia radę pobożnych, ale zgadza się podążać w kierunku, który nie dla każdego będzie zrozumiały. Gdy żyjesz wolny od lęku przed ludźmi, podejmujesz śmiałe decyzje. Jesteś gotów, że tak powiem, przyjąć kulę, ponieważ zobaczyłeś coś, za co jesteś odpowiedzialny. I to nie aplauz opinii publicznej decyduje o tym, że jest to właściwe, ale fakt, że widziałeś to, co widziałeś prosiłeś, a Bóg ci to pokazał i będzie cię to kosztować twoje życie. O to chodzi. W ten właśnie sposób On nas w to wprowadza. On lubi przyjaciół, z którymi może dzielić się swoimi sekretami. Czy zachowasz to dla siebie, czy użyjesz tego, co zobaczyłeś, aby zostać zauważonym jako ten, który słyszy od Boga? Czy jest możliwe, że dotrzymasz tajemnicy wobec Pana? Czy potrafisz siedzieć cicho w chwili, w której mógłbyś stać siebie Gwiazdą I zadowolić się tym, że Ojciec zna Twoje imię i ma upodobanie w Twoim posłuszeństwie i uczcił Twoją ofiarę objawieniem, którego Ci udzielił. On szuka ludzi, którym mógłby powierzać swoje sprawy. On chce dać nam to, o co się modlimy, bardziej niż my pragniemy rzeczy, o które się modlimy. On jest tym, który pierwszy o tym pomyślał. On dał obietnicę. On ofiarował przymierze. Jeśli będziesz trwał we mnie i słowa moje będą trwały w tobie, prosi o co chcesz. Prosi o gwiazdkę z nieba. Bo chce ci to dać. On nie umieścił przy tym żadnych zastrzeżeń. To my je umieszczamy. On tego nie przedefiniował po to, żeby nadać temu odpowiednio religijne brzmienie. To my to zrobiliśmy. On jest tym, który powiedział mniej więcej tyle. Miej marzenia. Miej marzenia i podążaj za nimi. To dziwne, ale każdy, kto znajdował się w otoczeniu Jezusa, zaczynał myśleć, że ma jakiś znaczący cel życiowy. Ci ludzie nie spierali się o to, który z nich jest największy, zanim spotkali Jezusa. nie napotkałbyś wśród nich tego typu problemów. Ci ludzie nie mieli żadnych podstaw, żeby twierdzić, że ich styl życia ma jakiekolwiek znaczenie. Oni łowili ryby. Zbierali podatki, mieszkali sobie gdzieś tam na skraju pustyni, aż nagle spotkali syna Bożego i pomyśleli, że ich życie ma cel i znaczenie. Oni źle to zastosowali, to stało się przedmiotem rywalizacji. I Jezus musiał to przedefiniować, ale on tego nie zabił, on to przedefiniował. Bierali się, kto jest największy. Jezus powiedział: Dziecko jest największe. Co on uczynił? On nie zabił ich pasji bycia wielkimi, on ją przedefiniował, aby wiedzieli, do czego mają dążyć. Jezus daje nam zdolność do tego, by marzyć. Daje nam zdolność do tego, by mierzyć w księżyc, dążyć do rzeczy niemożliwych. Zdolność do tego, by wejść w partnerstwo z Bogiem i pomyśleć, co da się osiągnąć w czasie życia. Jezus stworzył środowisko, w którym ludzie zaczynali myśleć w sposób, który nie był dla nich normalny. To nie było normalne, nie było czymś normalnym dla politycznego zeloty myśleć o przemianie świata przez Królestwo Boże. Nie było czymś normalnym dla kogoś, kto zarabiał na życie łowieniem ryb. Myśleć o tym, że jego zadaniem jest ukształtować bieg historii i zmienić narody. Ale tak się stało, kiedy stanął obok Tego, który był uosobieniem wolności. Czuję, Czuję że Pan chce nas cofnąć. Abyśmy mogli pójść naprzód. Ja tego nie zrobiłem. Ściana sama się przewróciła. To niesamowite. Wiecie, jesteśmy z moją żoną małżeństwem od 40 lat. 40 ja, lat upłynęło w zeszłym roku. Jestem wdzięczny za to. Dojrzałość w relacji nie oznacza, że coraz bardziej ją komplikujesz. Ona oznacza, że nieustannie cenisz proste rzeczy. Słowa kocham cię, trzymanie się za ręce. Wspólny spacer. A czasem my to komplikujemy przez tak wiele rzeczy. Czuję, że on szuka ludzi, których mógłby posiąść. I to wszystko. Ludzi, do których mógłby przyjść, wziąć ich i płonąć wewnątrz nich. Płonąć w nich w taki sposób, że liczyć się będą proste rzeczy. Objęcie drogiego przyjaciela, który kocha Jezusa z całego swojego serca. Mam taką chwilę w Bogu. Cóż to za chwila? Ktoś kiedyś powiedział: To był Paul Kane. Czy wskrzeszam umarłego, czy drzemie, zapłata jest ta sama. <grymiany> Przeczytam wam fragmenty pisma, a potem zakończymy modlitwą. Macie się dobrze? To dobrze. Staram się. W dziesiątym rozdziale Mateusza Jezus poinstruował swoich uczniów. Ja to podsumuję. Najpierw to streszczę, a potem przeczytam wam fragment. A potem pomodlimy się i zobaczymy, co się wydarzy. Jezus spotkał się z uczniami i powiedział, oto wasze przesłanie, przybliżyło się Królestwo Boże. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, wyrzucajcie demony, oczyszczajcie trendowatych. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Podoba mi się to, że powiedział uzdrawiajcie chorych, a nie módlcie się o chorych. Kocham to, ale mnie to też denerwuje. Przecież my nie uzdrawiamy chorych, on to robi. Well, we Wiem, ale on does, powiedział co knows, innego. <laughs> A potem powiedział, gdy do jakiegoś domu wejdziecie, jeśli jest tam kto godny, niech pokój wasz stąpi na niego, a jeśli nie, niech wróci do was. Ewangelia Łukasza mówi, jeśli nie ma tam kogoś godnego, niech ten pokój do was powróci. Po pierwsze, jak masz udzielić pokoju domowi? A po drugie, jak on ma do ciebie powrócić? Czy jeszcze komuś z was wydaje się to praktyczne? Czytamy to i mówimy, dobrze, dobrze, dobrze więc mam wejść do domu i... Jak mam ten pokój tam zostawić? Czy mam powiedzieć szalom? Cokolwiek to jest, ta substancja, ten pokój, jak mamy go do domu? A potem, zakładając, że nikt tego nie chce, masz go wziąć z powrotem ze sobą i zabrać je do domu. To przydatne. Posłał od siebie gołębicę, aby dowiedzieć się, czy wody ustąpiły już z oblicza ziemi. Gołębica jednak nie znalazła miejsca, na którym mogłaby spocząć, zatem powróciła do niego do arki, gdyż wody pokrywały całą ziemię. Noe wyciągnął rękę i zabrał gołębicę do siebie, do arki. Odczekał siedem dni i znów wysłał gołębicę od siebie. Gołębica powróciła do niego wieczorem, trzymając w dziobie gałązkę oliwną. Tak poznał Noe, że wody ustąpiły z ziemi. Odczekał jeszcze siedem dni i znów wysłał gołębicę, która już do niego nie powróciła. Chodzi o coś takiego, otrzymaliście wielki skarb nieba. Ducha Świętego. Wszystko w niebie, jak i na ziemi, obraca się wokół wartości, jaką jest obecność Boża. To nie kazanie, ani doktryna teologiczna, ale relacja jest miejscem łączności, które definiuje i nadaje znaczenie wszystkiemu, kim jesteśmy i co robimy. To właśnie nieustająca świadomość Ducha Bożego zmienia wszystko w naszym życiu. Staram się żyć w taki sposób, aby nic nie było dla mnie większe, niż moja świadomość Jego obecności spoczywająca, na mnie. Jeżeli jakikolwiek problem jest dla mnie większy niż moja świadomość jego obecności, to wtedy żyję w reakcji na ten problem. Jeżeli żyję w reakcji na to, co czyni diabeł, to odgrywa on pewną rolę w ustalaniu moich planów, a on nie jest godzien jakiegokolwiek wpływu na moje życie. Nawet przyjmowanie obronnej lub ofensywnej postawy w reakcji na jego działanie nie jest uprawnione. Jezus żył reagując na głos Ojca, a nie na to, co czyni diabeł. I nawet jeśli mogę się przez to poczuć duchowo, to tak naprawdę to zabiera mnie z mojego miejsca mocy. A jedynym sposobem, aby pozostać w środku tego miejsca, jest zachowanie świadomości Ducha Bożego spoczywającego na mnie. I gdy chodzi o ten przykład, w którym Noe wypuszcza gołębice, aby poszukała miejsca, na którym mogłaby spocząć, chciałbym Wam zasugerować, że gołębica zawsze szuka człowieka, na którym mogłaby spocząć. To dlatego, gdy wchodzicie do domu, Wasz pokój musi spocząć na nich. Ten pokój nie jest jakąś abstrakcyjną substancją, on jest osobą. Uczycie się tak wiele na temat tej obecności Bożej, że wiecie, jak w partnerstwie z Nim zmienić środowisko, w którym żyjecie. Jezus powiedział, słowa moje są duchem, one są pokojem. Jezus jest Słowem Bożym, które stało się ciałem. Za każdym razem, gdy wypowiadał Słowo, Jego Słowo stawało się duchem. Gdy wypowiadał Słowo, rzeczywistość Bożego Ducha zostawała uwolniona do atmosfery danego miejsca. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże jest w Duchu Świętym. Za każdym razem, gdy wypowiadamy to, co w danym momencie mówi Ojciec, uwolnione zostaje Boże Królestwo na danym miejscu. Królestwo Boże jest zawarte w manifestującej się obecności Bożej. W ten sposób kształtowana i zmieniana jest historia. Dlatego mówi on, dobrze, synowie i córki, gdy wejdziecie do domu, niech wasz pokój zostanie uwolniony. Do tego domu. Jak? Przez wypowiedzenie tego, co w danym momencie mówi ojciec. To jest uwolnienie gołębicy, która zawsze szuka miejsca, w którym mogłaby spocząć. O to chodzi. On zawsze szuka ludzi, na których mógłby spocząć. Przeczytam jeszcze jeden fragment i obiecuję na tym zakończyć. Dwudziesty rozdział Ewangelii Jana. Możecie otworzyć na nim swoje Biblię. Poprzedni fragment był z Księgi Rodzaju, z rozdziału ósmego. Jana 20, werset 19. A gdy nastał wieczór, owego pierwszego dnia po szabacie, i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, wstanął po pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. Ilu z was wie, że jeśli ukrywasz się przed kimś, obalając się śmierci, i nagle ktoś przechodzi przez ścianę i staje przed tobą, to nie pomaga ci to przezwyciężyć strachu. Chciałbym, żeby temu wersetowi towarzyszyły efekty dźwiękowe, ponieważ wtedy lepiej moglibyśmy zrozumieć, czego oni doświadczyli. Na pewno potrzebne były pampersy. Co powiedział Jezus, gdy wszedł do pomieszczenia? Powiedział, niech pokój będzie z wami. A co według jego nauki mieli zrobić, wchodząc do domu? Mieli uwolnić swój pokój na ten dom. Osobiście uważam, że nie mieli pojęcia, o czym mówił, aż do chwili opisanej w tym wersecie, aż do tego rozdziału. On pokazał im, jak uwolnić pokój na dom w chwili, gdy najbardziej tego potrzebowali. Rozumiesz coś znacznie lepiej, gdy tego doświadczysz. Gdy to powiedział, pokazał im swoje ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu Jesus rzekł do nich Jezus, spokój wam. Co to oznacza? Za pierwszym razem ta gołębica przeleciała im nad głowami. Nie no, si usiądę tutaj. <laughs> Przepraszam, prawdopodobnie widzicie to w inny sposób, ale to w porządku pokazał im ręce i bok, uradowali się zatem uczniowie, widząc Pana i znowu rzekł do nich Jezus, spokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Gdy to powiedział, tchnął na nich i rzekł, weźmijcie Ducha Świętego. O co tutaj chodzi? Twoja relacja z Duchem Świętym, uznanie obecności Pana nad tobą, umieszczać na pozycji, aby nieść gołębicę która zmienia każdą osobę, na której spocznie. Właśnie to uwolnienie obecności jest tym, co wydarza się przez nałożenie rąk. Ono jest tym, co wydarza się w głoszeniu Ewangelii. To właśnie dzieje się wraz z dotknięciem namaszczonego ubrania. To działo się przez cień Piotra. Czasami uczysz się nieść obecność w tak znaczący sposób, że to dotyka szerszej sfery wokół ciebie. To są fakty. Widziałem to. Widziałem ludzi uzdrawianych przez cienie, przez dotknięcie ubrania. W Łukasza 5 czytamy, że moc Pana była obecna uzdrowieniu. Gdy duch Boży objawia się w ten sposób w naszym zbiorowym namaszczeniu uzdrowienia, to w zasadzie nawet nie potrzebujesz kłaść rąk na chorych. To dzieje się tak dramatycznie, ponieważ on wszedł do pomieszczenia. Nauczyć się, jak z tym współpracować, jest wspaniałym życiowym celem. Ta modlitwa, jako w niebie, tak i na ziemi, pod tak wieloma względami wpływa na nasz sposób życia, ponieważ nagle uświadamiam sobie, że Król Chwały złożył swego Ducha na mnie, ponieważ szuka ludzi, na których mógłby spocząć. On szuka tego w relacjach, w moich kontaktach z ludźmi, w chwilach, jakie z nimi spędzam. Ważne jest, aby spotkali Wszechmogącego Boga. Przez to, co mówię, przez mój dotyk, przez moje działanie. Chcę się o Was pomodlić i chcę, żebyśmy razem się pomodlili. Chcę się o nas pomodlić w związku z tym pragnieniem otrzymania więcej. Tym pragnieniem, które budzi nas w nocy ze snu. Pragnieniem, które mówi, możesz uczynić ze mną, co zechcesz, wiem, co mówię. Wszystko, czego chcę, to być żywym naczyniem dla Twoich celów, dla Twojej chwały. Nie potrafię sobie wyobrazić, który sprowadziłby tak wielu różnych ludzi tutaj razem. Przy takiej pogodzie. Gdyby to były Hawaje, mógłbym kwestionować Wasze motywy. Proszę, żebyście powstali. Duchu żyjącego Boga dziś na mnie stąp. żyjącego Boga, stąp na mnie w świeży sposób. Złam mnie, skrusz mnie, napełni, użyj. fresh on me. Serce oddaję Ci i duszę, Panie mój, dla Ciebie pragnę żyć. Każdy dzień, każdą noc, każdą chwilę daną mi, czyń ze mną to, co chcesz. I live for you alone Every breath that I take Every moment I'm away. Lord have your love I will give you all my worship I will give you all my worship Oddam ci całą moją chwałę. Tylko ciebie pragnę wielbić, tylko Ty jesteś godzien mojej chwały. Bawcie to jeszcze raz. Czuję, że Pan przemienia serca. On na nowo nakierowuje je na proste rzeczy. W pewnym stopniu dotyczy to każdego z nas. Jestem na to gotów. Szczerze mówiąc, gdy Bóg przychodzi i się objawia, to nikt z nas nie staje, aby przemawiać. Chodzi o tego rodzaju głód. Przestawienie się na to, co naprawdę cenne. Na obecność, na Jego twarz. Napisane jest, że Jan chrzciciel szedł przed obliczem Pana. To nie jest tylko język symboliczny. On naprawdę poszedł przed obliczem. Innymi słowy, gdziekolwiek szedł, tam podążało za nim oblicze. On był odpowiedzialny za przyniesienie Bożego Oblicza społeczeństwu, za niesienie go do kultury. On niósł Boże Oblicze. I powiem Wam, że gdy zaznajamiamy się, nie spoufalamy się, się, ale zaznajamiamy się z Jego obecnością. Z tą twarzą coś się wydarza. Tylko jeden raz w całym życiu Mojżesza powiedziano, że Jego twarz jaśniała chwałą. To było w jedynym odnotowanym przypadku, gdy ujrzał On Bożą dobroć. Czuję, że Pan odkrywa przed nami nowe objawienie swej dobroci i w ten sposób zmienia oblicze swego Kościoła. To zmieni oblicze Jego ludu. On przestawia w nas pewne rzeczy dla nas samych. Trwajmy tak jeszcze parę minut. Moglibyśmy teraz robić różne rzeczy, ale nie przyspieszajmy tego. To jest nagrodą mego serca w tej chwili. Nagrodą mego serca jest wiedzieć, że ludzie mogą odejść z tego miejsca ze świadomością Bożej obecności spoczywającej na nich. Ci, którzy pomodlą się tą modlitwą, Panie, jeśli dotkniesz mnie jeszcze raz, to nigdy nie zmienię tematu. Nie dołączę tego, co robisz, do mojego grafika. Ustanowię to, co Ty czynisz, jedyną rzeczą, dla której żyję, jedyną rzeczą, dla której płonę. Jeżeli tego chcecie, to podnieście swe twarze, swe ręce, swe głosy przed Panem. Teraz załatw swoje przed Panem, wiesz, o czym On do ciebie mówi. Ale zrób to na głos, a nie po cichu w swoim sercu. Cichą rozmowę z Panem możesz prowadzić w kawiarni, ale tutaj mów do Pana. Mów do Pana. Mów do Pana. Złóż Mu ofiarę swojego poddania ofiary ze swojej pasji tego, by mieć więcej. W tej chwili zmienia się okres czasu dla ludzi, którzy znają twarz Boga. Panie, Tyś piękny jest, Twej twarzy szukam wciąż. Gdy Twe spojrzenie jest na dziecku Twym, w łasce Twej zanurzam się. that again. Panie, proszę, rozpal ogień, który kiedyś płonął jasno i wyraźnie. Wymień lampę mej pierwszej miłości, by płonęła świętą bojaźnią. verse again To, co się tutaj wydarzyło przez ostatnich 20 lat, jest zdumiewające. Historia mówi, że poruszenia Boże trwały od dwóch do 4 lat i to wszystko. Ale On znalazł tutaj grupę ludzi, którzy nie chcą zmienić tematu, ale chcą, że tak powiem, coraz więcej dokładać do tego ognia. Te prorocze słowa, które słyszeliśmy, są tak chwalebne i tak wspaniałe. I czuję, że Pan zamierza tchnąć na ten ogień, który tak długo podtrzymywaliśmy i który pragniemy podtrzymywać. Oto, co zamierzam zrobić. Przepraszam, jeśli wyda się to czymś sprzecznym z tym, co było do tej pory, ale czuję, że powinniśmy modlić się o świeży ogień. W środku nocy doświadczyłem czegoś, co było ogniem. To było jak elektryczność, ale to był ogień. To był chrzest ognia. Obudziłem się z czymś, czego nie miałem, kładąc się do łóżka. Mogę powiedzieć tylko tyle, że zstąpiła na mnie obecność, która przemieniła mnie w innego człowieka, ale czuję, że są kolejne poziomy tego doświadczenia, które Bóg chce w nas złożyć. Jak wielu z was może powiedzieć, że już tego doświadczyliście, ale potrzebujecie tego od nowa? Tak właśnie się czuję. Oto, co chcę, żebyście zrobili. Pomódlcie się najbardziej szaloną modlitwą, jaką kiedykolwiek się modliliście, o osobę po prawej lub po lewej stronie. Połóżcie im ręce na ramionach, chwyćcie ich dłoń ale chcę, żebyście się modlili, żeby Pan przyniósł im świeży ogień, przez ognia na poziomie, jakiego nigdy dotąd nie doświadczyli. Potężne, potężne wylanie, potężne uwolnienie Ducha Bożego. Nie chcemy kontrolować tego ognia. Zwiększ to dzieło, o Boże. Increase Lord God to dzieło Boże Lord Jest A of fire. Świeży, A fresh, świeży fresh ogniem. Of fire. Potężne, potężne wylanie. A mighty, mighty Teraz proście Pana, żeby to podwoił. Proście Go, żeby ask to podwoił. Podwójna miara wzrostu. Podwój to jeszcze raz, Panie. Podwój wpływ. Podwój swój wpływ na nas. Podwój swój wpływ przez nas. Yes, God. Chcę, żebyście modlili się o wizytację w nocy. Tu nie chodzi jedynie o to spotkanie. To jest wytyczenie kierunku dla pozostałych dni naszego życia, na całą resztę życia. To jest wytyczenie kierunku. To jest wzbudzenie apetytu, głodu jednej rzeczy. Ustanowienie apetytu, głodu jednej rzeczy. Panie, modlimy się o spotkania w nocy, abyś jeszcze raz obudził w nas marzenia, spotkania w nocy, wizytacje, niebiańskie doświadczenia, za dnia jak i w nocy. Panie, modlimy się, aby te dni spędzone razem okazały się brzemienne, brzemienne spotkaniami. Panie, lgniemy do Ciebie, oczekując tego, co powiesz i zrobisz. i pozwól nam Cię adorować Chryste nasz Panie Bo tylko on jest godzien. Uczyń to osobistym wyznaniem, tylko Ty i Bóg. Wznieście pieśni w duchu.